Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, to wam przykadują. Widzisz, dopiero przyjaciel może okazywać szczere posłuszeństwo, ponieważ jest bezpieczny. Posłuszny możesz być dopiero wtedy, kiedy czujesz się bezpieczny. Jak nie będziesz czuł się bezpieczny, a tylko w relacji przyjaźni z Bogiem możesz czuć się bezpieczny, tak? To dopiero wtedy, jak jesteś bezpieczny, możesz, możesz, możesz okazywać posłuszeństwo. Inaczej będziesz się męczył. Inaczej będziesz po prostu sługą, który przestrzega jakiś tam przykazań który przestrzega dyrektyw ludzi. I będziesz miał frustrację. I powiem Ci, przyjaciele nie mają frustracji, bo przyjaciele nie zasługują na siebie. Rozumiesz? Nie zasługujemy na siebie. Ktoś mówi, muszę robić to czy tamto, żeby się Bogu podobać. Ja mówię, ale wiesz, ale nic nie musisz robić, żeby się Bogu podobać, bo Ty się Bogu podobać przez Chrystusa Jezusa. Czy się Chrystus Jezus Bogu podoba. I to jest wystarczająca rzecz. Chcesz dodać siebie do tego? Co chcesz dodać? 6% użytkowności Twojego umysłu? Co chcesz dodać? Co chcesz dodać? Ludzie, co my możemy dodać do tego? Co my możemy dodać? Jakieś nasze działania, jakieś uczynki, jakieś służby, jakieś tego, tego typu rzeczy. Służba jest skutkiem ubocznym chodzenia z Bogiem. Służba to skutek uboczny chodzenia z Bogiem. Jak ktoś nie służy, jak ja widzę, że ktoś nie służy, to ja wiem, że on ma zachwiali. Tak? Ale jakie zachwiali? Ja do niego nie przychodzę, nie mówię, czemu nie służysz? Tylko ja do niego, ja do niego przychodzę, mówię, czemu ty z Bogiem nie przybyłeś? O, ja, no skąd ty wiesz, że Bogiem nie ja Bo mówię, realna służba, skuteczna służba jest wynikiem realnego przychodzenia, przebywania z Bogiem. I powołał ich dwunastu, aby z nim byli. I aby wypędzali demony, uzdrawiali chorych, strzeżali martwych, szerzyli królestwo. Aby z nim byli. Byli, jak byłem w Izraelu, i się modliłem przed założeniem pierwszego kościoła, chociaż już wtedy zaczęliśmy działać, ale nie byliśmy jeszcze rozwinięci. Ja pytałem Boga tam, w ogrodach Getsemane siedziałem i mówię, jak Ty prowadziłeś swoich ludzi? I On mi pokazał, jak prowadził swoich ludzi. On po prostu z nimi, wiecie co? Był. On z nimi był. On się z nimi zaprzyjaźnił. On się z nimi śmiał razem. On z nimi razem jadał. On z nimi razem doświadczał różnych rzeczy wokół. Rozumiecie? On się z nimi wsiął za przyjaźniem. Oni za nich chodzili. On się do Jerozolimy i cały czas do nich mówi: chłopaki, idę na krzyż. A Krzyż idę, oni za głowę trzymają. no nie, ja my z nim, a my z nim niech nas zabiją, no wie, tak idą za nim, wiesz, a on ich cały czas nie chęca, on ich nie zachęca! W ogóle zauważyliście, że ludzi z nich zachęca Wcale. Jest mówi, dobra, mówię, muszę umrzeć, przestańcie. No. Piotr przychodzi, panie nie przyjdzie do ciebie! Piotr, dobra! Przyjdzie! I przetrwa! Bo jestem Kozak z nieba. Przetrwam krzyż! Przetrwam piekło! Przetrwam klub! Jestem Jezus, Syn Boga Żywego! To było w Jego ustach! Amen. Jezus wywalił całą tajszą kulturę religijną do góry kołami. Mistrzostwo Świata, to jest rewolucja co? To jest rewolucja! Rewolucja! A On jest w Tobie, On jest w Tobie. On chce się w ogóle z Tobą przyjacić. On chce się ze mną przyjąć, on chce się ze mną i z tobą dzielić swoimi pragnieniami, swoim sercem. Ludzie mówią: Ja tak, jakoś tak nie mam takiego pragnienia, żeby głosić Ewangelię. Ja mówię: To znaczy, że z Bogiem nie przebywać. Bo jak przebywasz z Bogiem, to musisz mieć takie pragnienia. Okay. Rozumiesz? To cię zacznie zżerać. Ok, Zaczyna płonąć w tobie. Ty nie możesz! To tak jak powiedziałaś, siedzisz, rozglądasz się po ludziach. Człowieku, ja jak się nawróciłem, to pierwsze, jak ja wyszedłem z więzienia, nawrócony. Poszedłem naokoło, na to szedłem do, do domu, mówię: O Boże, same ząbki to Mówię: ojej, jej, Wszystko martwe duchy, trzeba ich ożywić. Ja pierwszy raz, to zrobiłem, do nas do księdza poleciałem. Chodziłem Do księdza, słuchajcie, bo Najpierw na, na patrzę sieci, probość, i tam z nim, nie wiem kto tam. Ja bym mówię, mówię, Ustałem u, nie, u nich, w tej, w tej, w tej. Bo no patrzy się na mnie, słucham. Ja bym księdza, poznałem Jezusa. No oni, wiesz, odłożyli... Mówię, poznałem w ogóle. Chciałem przeżyć Ewangelię. No, ale jak? Ja mówię, no normalnie, tutaj. Mówię, proszę księdza, chciałem w ogóle... Rozumiesz, ja by, żeby oni wydali kościół od razu do ewangelizacji. Mówię, a on mówi, ale to nie, to, jest, to nie można. Jak to nie można? Mówię, nie, nie, a plakat mogę przybić, tutaj plakat. plakat. Nie, plakat tu też nie ma. Wtedy równą mój mit. O jedności, o ekumenii i tak dalej. Brunęło to wszystko, Nie rozumiem. Zamiast w kościele zrobiłem ewangelizację pierwszą w knajpie. Byłem jak knajkę. knajkę. Zrobiłem ewangelizację w knajpie. Chodziłem z megafonem po ulicach. Chodziłem. Moje gwiazdeczko ma 8 tysięcy ludzi. Podchodziłem do ludzi. Przepraszam Panią, że Pani z tego Mówię, tak, że Pani to ja Panią klapę. Patrzy na mnie ma. Podchodziłem do kobiet bo jest historii, że z tobą spałem do grzechów i w ogóle uciekają. Mówię, wybacz, to Stałem z megafonem i śpiewałem, Jezus stał to wykonało się, policja jedzie, mało nie przemalemy w na mnie, mówili depil, no teki teraz kościół założy, będzie dopiero, mówi, kłamał, oszukiwał, wyłudzał, mówi, morderca będzie ewangelizował, teraz się zacznie, Ale by mi było okej! Okay. Szar o dom Twój pożera mnie, mówi Jezus. Czar o dom Twój pożera mnie. Jak to jest możliwe, bo trzeba przebywać z tym, który pali w tym piecu. Z palaczem trzeba Jak przebywasz z Bogiem, to nabywasz atrybutów Boga. Nie jesteś żaden sługa, jesteś przyjaciel Boga. Przyjaciel Boga, który ma kląt w Jego myśli. Będzie mówił, ale ja nie wiem, co myśli Pan. Zobaczcie, to nie wam Wiedzenia kuk Są takie. Ja pytam, wiesz, co masz robić? Ja nie wiem, Pan wie. Pan wie. Mentalność sługi będzie mówiła tak, Pan wie. Ja mówię, ale to... No, ale skąd to wziąłeś? No z Zajasz. Ja mówię, ale Izajasz, mówię, to nie działa teraz. Teraz jest Nowe Przymierze. Tam u jest napisane, że myśli pańskie, to nie myśli nasze, a to tak nie działa teraz. U nas teraz jest inna rzecz, teraz jesteśmy myśli Chrystusowi. List do Koryntia, list do Koryntia, list do Koryntia, list do Koryntia, list do Koryntia. list do Koryntia. Bo to jest nowe przymierze. A Izajasz żył 600-800 lat, w ogóle przed narodzeniem Jezusa. On był prorokiem, on prorokował, tak? Ale on nie wytyczał trętów tych doktrynalnych. No na Litość posła, a Izajasz budujemy doktrynę, rozumiesz? To Jeremia nas dopii. Dostaniemy depresję, jak Jremia się wierz na depresję. Przecież na depresję, jeżeli go te treny napisał, przecież przeczytaj treny. Tak zwane lamentacje. Lamentujący produkt. Że zostawiłeś. nie zostawiłeś mnie siedzę w dziurze, Burzyłem Ci. Ja siedzę w dziurze. Umrę! Umrę! Nie Nie wiem, czy ma do ciere To nie tędy droga przyjaciele. To nie tak się szyje, to nie tak się chodzi z błokem. Z Bogiem dzisiaj my jesteśmy zaprzyjaźnieni, przyjaciel Boga, sługa jest posłuszny, żeby zyskać zapłatę. Przyjaciel, przyjaźń powoduje, że nie szukamy poparcia dla naszych test i działań w ogóle. Pamiętaj, przyjaźń powoduje, że nie szukamy test do, do poparcia naszych działań. Sługa zawsze będzie pytał, jak tam, jak tam? Sługa będzie biegał po prorokach. Słuchaj. Mentalny usunii to jest bieganie po prorokach. Mówi, czy ktoś Pan na mój temat? Więc mówiąc, Pan ze mną w ogóle nie rozmawiał to. Ja zazwyczaj mam zajętą rozmowę z Panem na mój temat. Tak? Ja mam tyle roboty z dużą własną. A nie mam jakieś słowo. Ja mówię... Kiedyś y, do Norberta, taki tam z ze somerą, przyjechał taki człowiek, bo Norbert firmę założył. I ten przyjechał do Bertha i mówi, jak ty firmę założyłeś, jak, jak to tu zrobiłeś? Dostałeś dofinansowanie z Unii Europejskiej, weź to powiedz. I ten mówi, popatrzył na niego, tak elegancko był ubrany ten mówi, dobra, mówi, załóż te dresy czy jakieś drelichy i chodź ze mną. Mówi, Ale drelichy, dobra, zakładaj te drelichy. Kazał mu załóż takie drelichy, takie spodnie. Te. I idzie przez podwórko o siebie i go wprowadza do takiej człowieku piwnicy. Taka, taka kamienna piwniozie kartofle trzymało się w tej piwnicy. Ziemia! Ziemia! Bo I I nam prowadził tam brudno, błoto na, na ziemi, a na ścianie wymalowana taka menora żydowska, taki świeczki I on mówi: klękaj do niego. Takie miał buty ładne z czubkami takie. Klękaj, ja klękaj, mówi: klękaj, mówi: Ja tutaj filmę założyłem. Na kolana Dostałem objawienie. Objawienie dostałem. klękaj, co ci mówi, butów, szkoda. Nie szkoda budów, to nie ma firmy. Nie ma objawienia, to się lud rozprzęga. Znacie to słowo? Brak objawienia. Brak objawienia do, doprowadza do rozprzęgnięcia. Brak objawienia doprowadza do niszczenia, ale przyjaciele mają objawienie. Przyjaciele nie szukają poparcia, przyjaciele wiedzą, co ich przyjaciel mówi do nich. Relacja serca do serca powoduje tak wysoki próg bezpieczeństwa, że nie udowadniamy swoich racji i przekonań nawet. Przyjaciel nie udowadnia swoich racji i przekonań. Ktoś mówi, ale a skąd ty? Czasami ludzie pytają mówi a dlaczego ty tak posisz? Podaj mi jakąś tezę biblienogię. nie ci nie podam, boś ty protkasz. Co teraz radzisz każdebu po prostu? Ale dlaczego ty siedzisz ze mnie? Ja w jeszyce, boś przyszedł do mnie i chcesz mnie tutaj wziąć pod włos, jak tak mam mało włosów. <ślad> W ogóle, Ciebie w ogóle nie interesuje prawdziwość tego, co ja mówię. Ty chcesz mnie podważyć. Tacy zawodnicy przychodzili do Jezusa już 2000 lat temu. Należy płacić podatnicy nie należy. należy <grym> Rozumiesz? Jezus nigdy tym ludziom nie odpowiedział. Wiecie, dlaczego? Bo oni nie chcieli odpowiedzi. Oni nie chcieli odpowiedzi. Oni chcieli Go wkręcić w Człowiek, który jest w przyjaźni z Bogiem, nie boi się, że Bóg nie zaakceptuje Jego przekonań. Posłuchaj, to jest bardzo ważne. Będąc w przyjaźni z Bogiem, nie boisz się, że Bóg nie zaakceptuje Twoich przekonań, bo Bóg sam ci włożył te przekonania. Jesteś pewny tego, że to są Boże przekonania. Pewny. Musisz zrozumieć, że przyjaciel jest prezentem dla drugiego przyjaciela. Albo będziesz się oglądał jako prezent dla Boga. Rozumiesz? Albo to przyjaciel wie, że gdy przebywa z Bogiem, to Bóg jest szczęśliwy. Wiesz co? Ja wiem, że kiedy ja przebywam z Bogiem, to Bóg jest szczęśliwy, On jest szczęśliwy ze mną. On mnie stworzył, On mnie zrodził, ja jestem Jego własnością, jestem wielkim skarbem w Jego ręku, On sobie sam mnie wyprodukował. A więc On się mną cieszy, cieszy się Przyjaciel wie, że Bóg się mi cieszy. A sługa, tak? To jest przerwy się zastanawia, ile jeszcze mu brakuje. O, jeszcze jestem za mało uświęcony. O, jeszcze za mało tego, za mało tamtego. Jeszcze za słabo. O, jeszcze za słabo głoszę, żeby iść głosić. Za słabo głosić. Żeby iść głosić. To jest durę. Ja brałem traktaty, jeszcze nie umiałem głosić, bo się stwierdziłem, dobrałem traktaty, na dworze centralny. Szedłem, patrzyłem, w który pociąg, przyjeżdża pełen ludzie, rozdawałem traktaty. Sam. Nikt nie napędzał tam. Rozumiem? Śmieli się z nas, czyli u pierwsze nasze wyjścia na ulicy głoszenia, kiedyś przygotowałem się głosze na ulicy, na starówce. Taki brat tam gra na kitarze, w takim kościele byłem religijnym. Mówię, a głosze, bo tutaj tutaj się produkuje do takiego gościa. Powiedziałem mu, wszystko to wiedziałem, bo to wiesz co, zainwestuj w tiktaki, bo ci jedzie z genu. Rozumiesz? Obudził się we mnie instynkt ze starego życia, chciałem mu złamać nos, taki był nieduży Nie złamie mu nos z głowy. Wiesz, nie? tak chwilę za nią się, mówię, w ogóle wierzy, mówię, w ogóle, mówię, przepraszam Panie Jezu, co za kłopota, mówię, w ogóle Ola olał nie poszedł. I koniec. Takie były początki mojego głoszenia. No mi wyjechał, jak na szeregu człowieka. <grywa> Czy to mnie zniechęciło? Nie, bo ja przebywałem z Bogiem, który mnie stymulował. On mnie stymulował. Ja sobie tam przed Nim pomagałem, później siedziałem przy nim, mówię za to, mówię, powiedział, że mi jedzie. <grywa> Przytul mnie. Rozumiem? Taki jest Bóg. Bóg szuka przyjaciół. Przyjaciół szuka, a nie sług. Przyjaciel rozumie, że Jego zaangażowanie jest ramieniem sięgającym w Boga po to, aby uzyskać od Niego tego, czego On potrzebuje. Wiesz co to jest? Znaczy, że Bóg, kiedy Ty z Nim przebywasz, On może, on może z siebie samego za pomocą Twojej osoby wydobywać rzeczy. Jesteś jak łyżka, przyjaciel jest jak łyżka, On może Ciebie wziąć i nabrać czegoś z siebie. Wiesz dlaczego On potrzebuje przyjaciół? Bo to są narzędzia, to dopiero są prawdziwe naczynia. Rozumiesz? On tego to naczynie bierze, zasięga, za, zasięga jakby z siebie. On bierze z siebie i wylewa na innych za pomocą Twojej osoby. Rozumiesz? Jesteś jak naczynie, które Bogu sięga w Niego. To jest przyjaźń. Przyjaźń. Ewangelia 13,14 mówi tak. Większej miłości nikt nie ma nad to, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich, jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co Wam przykazuje. Prawdziwa przyjaźń owocuje poświęceniem. Coś ci teraz powiem. Powiem ci to, co ci tutaj zostało powiedziane przez chwilę. Prawdziwa przyjaźń owocuje poświęceniem. Jak ktoś do mnie mówi, że jest zaprzyjaźniony z Bogiem, ale, nie, ale życia swojego nie kładzie, to ja wiem, że on ja dzisiaj rozpoznaję człowieka, który narodził się z Bożego Ducha, tylko po jednej rzeczy. To, że ktoś mi powie, że jest nawrócony, to jeszcze dla mnie nic nie znaczy. Wiesz, po czym rozpoznaję narodzonych z Bożego Ducha ludzi? Że życie swoje kładą. Tak? Ale jeżeli ktoś kładzie swoje życie, kładzie swoje życie, to to jest na pewno przyjacielne. Na stu procent. Jana 15,12 mówi Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem prawdziwe poświęcenie nosi znamiona poświęcenia Chrystusowego. Czyli prawdziwie kochać, to kochać na sposób Chrystusowy. W tym się zawiera prawda, w tym się zawiera e, po, po, powierzenie każdej dziedziny życia, czyli już wszystkie elementy wiary związane ze swoją egzystencją. Tak? Oddanie się zupełnie. Oddanie się zupełnie. Jak wiecie, ludzie, e, ja czasami specjalnie rozmawiam o ludzkich pragnieniach, ludzie mówią do mnie o pragnieniach swoich, o pragnieniach. Ja czasami słucham tych pragnień słucham tych pragnień i słyszę, że te wszystkie pragnienia kręcą się wokół życia tego człowieka. Ok? Chciałbym być szczęśliwy, ja mówię, ok, mów dalej, tak? Chciałbym mieć spokój wewnętrzny, mów dalej, chciałbym to, chciałbym tam. I nie słyszę od niego ani jednej takiej myśli, mówię, chciałbym, tak? Żeby chociaż się nawróciła jedna osoba rocznie z uwagi na moje życie. Chciałbym założyć biznes, żeby z tego biznesu 40% odprowadzać na królestwo może. Wiecie? takich nie mamy. Chciałbym założyć biznes. Ja mówię dobrze, a mówię masz jakieś takie cele sprecyzowane, jeżeli chodzi o biznes, no mówię chciałbym, no, chciałbym mieć pieniądze, wiesz, no, żeby też no, być szczęśliwym i, i, i tam, wiesz, no, żeby też ja czasami to mieć, żeby dobre dziesięciuny przynosić, tak tak ludzie mówią, a ja już wiem w ogóle wiesz, że to nie ten drogę, że to nie ten drogę że już w ogóle tu nie tędy, że już widzę, że jest popatanie po, po w tym, nie? Ludzie, szczęście osobiste jest wynikiem przyjaźnienia się z Bogiem. To jest skutek, rozumiecie? Skutek. Chcesz być szczęśliwy, musisz być z Bogiem. Tak samo jak służba jest skutkiem bycia z Bogiem. Przyjaźnienia się z Bogiem. Prawdziwa przyjaźń wywołuje poświęcenie. I ostatni werset 16. Was wybrałem i przeznaczyłem, was abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili ojca w imieniu moim, dał wam realna przyjaźń z Bogiem, zradza po pierwsze Boży Ruch, po drugie trwały owoc, po trzecie zaspokojenie. Zobacz. Boży Ruch, ustawiczny Boży Ruch. Kościół tkwi bez ruchu w wielu przypadkach, bez ruchu. Ja mówię, czemu, czemu nie ruszasz się Bogu? Czemu się ruszasz? Czeka, was pamięć prowadzi. Ja mówię, sługa. Jak nic? On czeka, a mówię, a ile czekasz? Sługą? Poczekam już długo. Długo czekam. Ile lat? Pięć, dziesięć, 15. Wiecie co? Dwa lata, posłuchaj, dwa lata od Nowego Narodzenia. Dwa lata. Dwa lata. Biorę człowieka. I proszę go tylko o jedną rzecz, posłuchaj. Zaprzyjaźni się ze mną, tak? Po dwóch latach wyprodukuje pocisk z niego. Ten człowiek będzie zakładał Dwa lata. Może być na zupełnym dnie. Wiecie, ja ćwiczę na siłowni i przynajmniej ludzie pytają, ile potrzeba czasu, żeby zrobić kaloryzny, to no nie? Ja mówię od 6 tygodni do trzech miesięcy. A wiesz, gość jest taki, nie? Mówi, jak, to? A ja przecież jestem gruby. Ja mówię, to, to może mówi temu, to jest szczupły. Ja mówię, nie, Tobie też. Warunek jest jaki? Będziesz słuchał tego, co ludzi mówi. Za trzy miesiące mieliśmy kaloryfer na przód, tak? Kaloryfer na przód. Jak tu słuchaliście świadectwa Michała, ja się na przykład chudnie pogedać w nim zapytać o tym. Wprost i zaczął wprowadzać rzeczy w życie. Puk, puk, pu, pu, pu, pu. dziękuję. Ludzie jak czasami go widzą, to go nie poznają, patrzą na nim. W ogóle mówią, ile to zostaci? 30, 30 kg, ile czasu. I co jak pół roku 30 kg. Bez utraty tkanki mięśniowej. Wiesz o co chodzi. Okay. A ludzie mówią, że to jest problem. Wow, ten ma takie geny, ten ma inny, ten ma takie z To jest bzdura, to jest bzdura. Prawda jest taka, przyjaciele, że Boży ruch jest możliwy, jeżeli jesteśmy przyjaciółmi Boga. Jak Przyja się z Bogiem, to będziesz się poruszał w Bogu. Trwały owoc. Trwały owoc, nie owoc jakiś słaby. Dzisiaj jestem gorący, jestem taki słabiutki. Dzisiaj chodzę po prostu potężnie w Bogu, a jutro to depresja chrześcijańska. Czemu nie jesteś w Kościele? Jakiś taki słaby jestem. A w zeszłym tygodniu tańczyłeś, oddawałeś, chwałę Bogu. No tak, ale teraz tak nie dopadł. Co Cię dopadło? Ja nie, nie umiem powiedzieć, co go dopadło. To. To go dopadło. To jest ciekawe. To. Ja mówię, ale co no co Cię dopadło teraz? Co Cię dopadło? Nazwi to. Diabeł Cię dopadł. Powiedz ci, jak Cię dopadł diabeł, oddałeś mu lejce życia. Bo teraz leżysz i kwiczysz. Rozumiesz? I myślisz, że już jesteś skończony. Już skończony jesteś. Nie jesteś skończony. Jesteś wojownikiem Bożym. Wojownikiem Bożym. Twój owoc może być trwały. Zaprzyjaźni się z Bogiem. Wejdź w głębszą relację z Bogiem. Przytul się do Jezusa. Przytul się, nie będziesz miał trudnych dni. Ludzie, nie chcecie mieć trudnych dni w życiu? Przytulcie się do Jezusa. Nie chcecie mieć trudnych dni? zaprzyjaźnijcie się z Bogiem. Ja nie mam trudnych dni. Mogę być zmęczony. zmęczony fizycznie. Tak? Ale się jest i idę dalej. I zaspokojenie, pełne zaspokojenie, pełne zaspokojenie, pełne zdrowie, siła, umiejętności, dobre relacje, przyjaciele wśród ludzi. Wiecie, jaki jest skutek przyjaźnienia się z Bogiem? Przyjaciele się pojawiają w Twoim życiu. Prawdziwi przyjaciele! Nie przyjaciele to ci chcą mieć dusz plecy. Nie przyjaciele to ci chlepią, proszę po pleckach, jak masz pieniądze, albo jak jesteś w tym samym toku myślowym. Przyjaciele. to to za przyjaciel jest? Chcesz się dowiedzieć, jak to jest, jak, jak, jak, jaka jest przyjaźń między tokoławiem czy człowiekiem? Pogadajcie o prawdzie. Usiądźcie sobie, zróbcie sobie chrześcijańskie podwójne espresso. rozumiecie? Pogadajcie o prawdzie. Nie tam tylko nie o prawdzie zewnętrznej, tylko o prawdzie dusz waszych. O prawdzie Waszych dusz. Pogadajcie sobie. Wyłóżcie sobie przy stole, przy Ciebie, dusze Wasze. Zobaczcie, jaki jest klub. Rozumiecie? Może przyjaźń później. Ale może też się wzmocnić. Tak? Kochani, chcę Was zachęcić do przyjaźni z Bogiem. Chcę Was zachęcić do tego, abyście byli blisko z Bogiem. Abyście przyjaźnili się z Bogiem. Żebyście nie byli ludźmi, którzy tylko służą, albo czy też, że tak powiem, e, realizują zaspokojenie swoich deficytów jako służbą, bo to jest w ogóle już jest jeszcze inna patologia. Że ludzie w ogóle idą służyć, e, są nawet tymi sługami się stają dlatego, bo nie czują się zaspokojeni w Chrystusie. To nie tak. Zaprzyjaźniacie się z Bogiem. Ja cenię sobie przyjaźń. Ja, jest taki fajny motyw, jak Święty Piotr, wiecie, Święty Piotr miał lekką porażkę. Trzykrotnie się wypadł Jezusa. I Pan jest tak, wstaje z martwych, bierze Go na stronę i mówi do Niego, Piotrze, czy Ty mnie kochasz? tam jest takie, takie słowa agapeo, czy Ty mnie agapeo? I to jest ta miłość bezwarunkowa, Ty mnie kochasz bezwarunkową miłość. A on do niego wyjeżdża z takim tekstem. ja ciebie, fileo. To jest w ogóle inne słowo. Tak? Mówi, ale wbrew pozorom, o wiele, o, o, o, wiele, o, o wiele większy gatunek jest tego słowa fileo. Co to jest fileo? Fileo to jest głęboka, braterska relacja przyjaźni. To jest fileo. Dlatego na przykład Kościół w objawieniu, który jest takim bardzo, bardzo błogosławionym gościem, to jest Filadelfia. Tak? Wspólnota braci. I mówi, ja Ciebie fileo. Jezus znowu wydał go, czy Ty mnie akpeo, Piotrze, na pewno? O, ja Ciebie fileo, pani Jezus patrzy mu głęboko w oczy, Piotrze, czy Ty mnie fileo? Mówi, czy Ty się przyjadzisz ze mną realnie? Czy Ty jesteś moim przyjacielem, Piotrze? I on spuszcza głowę, i mówi, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wszystko wiesz. Bo on nie powiedział, rozumiesz, co To była taka rozmowa, to nie przez Jezus, nie przedowiedział Ty, Piotrek, kto się tam wypar... Tak? Co, trochę Cię wzięli za pejsy i już po Ciebie popuściłeś? To no, nie było takiej rozmowy. Tak? To była inna rozmowa. To była rozmowa bez słów, typowa żydowska rozmowa. Tak? To była również, jest temat, ale my dochodzimy do tematu. Wiecie, o co chodzi? Bo ta grecka filozofia to była od razu, w do w nie? A ta żydowska majęta, porozmawiajmy! Przyjacielu Piotrze. I Piotr łamie się, wiecie, co go łamie? Przyjaź Jezusa. Bo Jezus go zapyta, czy ty naprawdę, mi fileo? naprawdę jesteś moim przyjacielem? I on wie, że jest na dnie, i wtedy Jezus do niego mówi: Piotrze, pasi o Zobacz. Jest stracony w oczach Jezusa. Jest na dnie. O On mówi, paś owieczki moje, ustanawia go. Wiesz polega przyjaźń Boga? Bóg nie patrzy na Twoje uczynki. Nie patrzy. Nie patrzy na siebie przez pryzmat sługi. Nie patrzy na siebie przez swoje porażki. Nie patrzy na siebie w ten sposób. Wyzbądź się tego. nawróć się z tego. Przyjdź do Jezusa, przyjdź do Niego, napierzesz Jego atrybutów, napierzesz Jego zapachu, napierzesz Jego tonu głosu. Oni z Nim chodzili i zaczęli mieć Galilejski ton. Galilejski ton. Dlaczego został Piotr rozpoznany przez tych ludzi, że chodzi, w Jezus? Miał Galilejski ton, miał kwarę pewną. W Galilei mówili jakąś gwarą, tak? Na Śląsku ludzie mówią kwarą czy w górach. Miał Galilejski mówi, poznajcie, tutaj z Nim masz Galilejski ton. Zobacz, Piotr nabrał od Jezusa tonu Galilejskiego. Ja kiedyś z takim jednym człowiekiem siedziałem w więzieniu z takim wierzącym, mieliśmy codziennie modlitwy, to no, on był z Lublina i mówił takim językiem, jak w Lublinie się mówi. I no, on tak w ogóle mówił, taki to taki I ja, słuchajcie, zacząłem mówić tym języku. Ja tak zaciągałem, jako. Po dwóch, trzech miesiącach przebywania pro ciebie z Bronkiem, ja mówiłem, jak Bronek I koniec. Zaprzyjaźniliśmy się. Teraz, jak głosiłem w Lublinie niedawno, słuchacie. głoszę Ewangelię w Lublinie i patrzę, jaki starszy człowiek mi się przygląda. I po tylu latach patrzę w i on do mnie podszedł. Ten starszy człowiek mówi, Artur, mój dom jest to Twoim domem. Kiedykolwiek będziesz w Lublinie. To był człowiek, którego ja uczciłem w więzieniu, w ogóle kiedyś Wam o niej opowiem że na niego ręce, został oszczony w duchu świętym, zaczął mówić innymi językami w ogóle. I w wyniku tego myśleli, że zwariowałem ludzi tego na wolność. Został oszczony w duchu świętym, poszedł do psychiatry, powiedział, że mówi innymi językami. Oni skierowali na Abramowicką, do Lublina, do szpitala psychiatrycznego. Potwierdzili, że jest tak zapuszony, bo zaczął mówić w innych językach, rozumiesz? Czasami ludzie pytają, po co nie chcesz z duchu świętym, tylko na wolności wychodzi. <śmiech> Bro, ja proszę ja ja. Telefon, że mogę dać telefon, pogadajcie, że do jest co się stało. Poszedł do pani psychiatry, ona mówi, jak to pan mówi w innych językach? A bardzo proszę mogę się pomóc. Bardzo? Nie nadaje się do siedzenia. Bo może sam posła powiedzieć, a potwał się. Wolnie tak? Rozumiem. Ale on mnie rozpoznał, Zobaczył przyjaciela swojego. Ok? Przyjaciela. Ja już byłem inny. To była zupełnie dziwna sytuacja. Stałem na swoim samochodzie, na dachu, głosiłem z mikrofonu, rodzinie. Dwóch policjantów stało, patrzyło się, jak sroka w to całe zajście. Ale Bronek nie rozpoznał po latach. Przyjaciół się rozpoznaje po latach. Przyjaźni się z Bogiem. Bardzo cię o to proszę. Bardzo cię proszę. Stańmy proszę. To by Ojciec, mogę się teraz i na ludzi. do Boga na Jeżeli widzisz, że nigdy nie posiadałeś mentalności przyjaciela, że nigdy nie posiadałeś mentalności człowieka tak zaprzyjaźnionego z Bogiem, żebyś teraz to zmawał